Ja rymuję i rapuję, a mikrofon podskakuje Ja piłka bez wysiłku sił Głośniki wam popsuję Zaczynam układać jakiś nowy tekst. tekst Pomysły mi się kończą, bo tak już jest yes. Lecz postaram się u was teraz Nie zanudzić, bo jestem MC Bob, Bob. Jak grot cały która pędzi przez nieznanej Skracze czas z krzyzy czyt, Czarna pulta i czarne bibliote Więc sprawdź swój mikrofon, mikrofon Raz, dwa, trzy, wszystko gram Mikrofon Przemyś tańczy brega, lub rymuje do bitów, jak tym mini-volt Poczekaj chwilę teraz, jeszcze jeden wers, wers. I zamykam swój mikrofon Krofon. Szczelnie, młode za porę, przeciw moim zdrowom ja, zdrowo. ja tu powiem, to co ja myślę Przypłaszczą faktstów, nie to może was myślę, Nic nie myślę, raczej wszystko ściśle Mój mikrofon cieka równi, jeszcze do spół, jak na domy. Całość, czy się wycofujesz? Ja widzę, że dalej atakuję jak Tygrę zjadkuje, od słowa do słowa, nie na ma więc, no data error w moim rozumie, bo rymy wciąż płyną, miał otworem kępowym bym gadać mikrofon nieustannie go dopodobę, mikrofon to jak każdego MC co z głosu prąd, gdy chcę robi z głosu prąd, z głosu prąd, zmiennie na przemięty w tej samej co mój głos, w fazie jest pogięty, jak sinus, klubko, sinus raz w dół, raz w górę, kórę stroje stymuluje, wesołe, nie pomurę prąd, nie dotarli, ale że strachu drżą, tudnią, stęczą, zapią z krajom a problemy techniczne nie są problemem, problemem o tym co w pośródku wiem, wiedzę niż wiele bo nie muszę znać, nad którą pracuję te błąde śrubki, tak jak dźwięk montuję ja ja mikrofon niepotrzebny, by nie zmordować człowiek jak wiedzieć, łap za mikrofon, po mikrofonu mikrofon, czek, czek, mikrofon, czeka, mikrofon, czeka, mikrofon, czeka, mikrofon, czeka, mikrofon, czeka, mikrofon, czeka mikrofon, czeka, mikrofon, czeka, czeka, mikrofon No forma raczej